To są informacje Polskiego Radia 24. PiS blokuje polityczną inicjatywę Morawieckiego. Jest ultimatum w sprawie Stowarzyszenia Rozwój+. Plus. Sejm spróbuje odrzucić prezydenckie weto ustawy o kryptowalutach. Za nami burzliwa debata. Będzie też relacja ze Stuttgartu. i Świątek powalczy w ćwierćfinale Porsche Grand Prix. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. To działanie wbrew statutowi partii, tak władze PiSu oceniają działanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki. Były premier zgromadził wokół siebie 40 parlamentarzystów PiSu, co zaniepokoiło kierownictwo partii. Do późnej nocy obradowało prezydium Komitetu Politycznego PiS. Efekty zna Sylwia Białek. Mateusz Morawiecki powołując Stowarzyszenie Rozwój Plus napisał w mediach społecznościowych, że PiS nie może dać się wypchnąć z centrum polskiej polityki. To tam rozstrzygają się dziś najważniejsze decyzje i to tam musi wybrzmiewać głos rozsądku rozwoju i bezpieczeństwa, dodał były premier. Politycy, którzy do niego dołączyli, tłumaczyli, że chodzi o przekonanie do siebie nowych wyborców. Nie przekonali jednak kierownictwa partii. Po kilkugodzinnych obradach Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości Rzecznik Partii Rafał Bochanek poinformował, że działalność członków PiSu w ramach stowarzyszenia jest sprzeczna ze statutem partii. To rodzi określone konsekwencje dyscyplinarne i to już wynika bezpośrednio ze statutu. Władze partii zaproponowały Mateuszowi Morawieckiemu inne rozwiązanie powołanie partyjnej Rady Eksperckiej. Jeśli zwolennicy byłego premiera z tego rozwiązania nie skorzystają, grożą im kary statutowe od upomnienia do skreślenia z listy członków PiSu. No sytuację w partii Jarosława Kaczyńskiego będziemy dopytywać gości poranka. Po informacjach o siódmej będzie z nami Paweł Jabłoński, to były wiceszef MSZ-u z PiSu, a po ósmej Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA z Lewicy. Teraz Sejm i debata nad prezydenckim wetem do ustawy o kryptowalutach. Zdaniem rządzących Karol Nawrocki szkodzi Polsce, bo ustawa jest niezbędna. Zdaniem prezydenckiego ministra Zbigniewa Boguckiego procedowanie zawetowanej przez Nawrockiego ustawy to strata czasu, bo poza drobną poprawką nic się nie zmieniło. Ustawa trafiła do Pana Prezydenta w istocie w niezmienionym kształcie, znaczy bez żadnej refleksji, bez żadnego przemyślenia. Trudno to ocenić inaczej, jak tylko próbę takiego zwarcia politycznego. Jeżeli ta ustawa nie wejdzie w życie przed lipcem, to będzie to stanowiło bardzo poważny problem dla państwa polskiego. Ja Panu powiem, jak Polska stanie się szarą strefą w rynku kryptowalut. Wszyscy, nawet Pan Marszałek Bosak powiedział, że on jest ostrożny w, tego, w zasadzie tego rynku, bo to jest ryzykowny rynek, a my będziemy szarą strefą przez Pana. To będzie Pana wina. Ministra Boguckiego ostrzegał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach już dziś. Rządzący muszą zebrać po swojej stronie większość trzech piątych głosów. Delegacja Komisji Europejskiej leci na Węgry. Cel to rozmowy z przedstawicielami przyszłego rządu o odblokowaniu unijnych funduszy. W czasie rządu Wiktora Orbana Bruksela zamroziła prawie 17 miliardów euro. Większość to pieniądze z funduszu odbudowy, które Budapeszt musi wydać do sierpnia. Relacja Beaty Płomeckiej.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 Komisja nie poinformowała, kto będzie w składzie delegacji, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że na Węgry polecą komisarz odpowiedzialny za sprawy praworządnościowe i komisarz do spraw budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Donald Trump zaapelował o pokój w Libanie. Mam nadzieję, że Hezbollah będzie działał uczciwie w tym ważnym okresie, napisał prezydent USA na platformie True Social. Wczoraj Trump poinformował o zawarciu dziesięciodniowego rozejmu między Izraelem a Libanem. Zaczął on obowiązywać o 23.00 naszego czasu. Czy i jak jest przestrzegany za kwadrans opowie w poranku nasz korespondent Jan Pachlowski. Liga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andriejewa. W spotkaniu 1-8 finału Świątek wygrała z Niemką, Laurą Ziegemont. To był ważny mecz, pierwszy pod wodzą nowego trenera, Francisco Rodzia. Debiut nowego timu ostrożnie ocenia legenda tenisa Wojciech Fibak.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 na pewno uderzy się łapie wtedy, kiedy się wygrywa. No by dziś poszło gładko ćwierćfinałowe starcie świątek Andrzejewa o 17. To były informacje Polskiego Radia 24. Od zera w hojnicach do 12 stopni w Zielonej Górze, tak zróżnicowana jest temperatura o poranku. Na Mazurach i Wybrzeżu przeważnie plus 3, w centrum i na południu okolice 8 stopni, około 10 na zachodzie. W ciągu dnia będzie znacznie cieplej, w Lubuskiem lokalnie do 20 stopni, na przeważającym obszarze okolice 15. Piątek będzie słoneczny, deszcz jeśli się pojawi to przelotny we wschodniej i południowej części kraju. Klimat. Sprawdzamy jakość powietrza na przeważającym obszarze jest bardzo dobra lub dobra, trochę gorzej oddycha się w Kaliszu, Krotoszynie i Sosnowcu. Przez cały dzień możemy dowolnie korzystać z energii. Udział ozerośnie, a magazyny są pełne. Klimat. Poranek w Polskim Radio 24. tymi pełnymi magazynami, to jak człowiek po obiedzie prawie brzmi. <głos> dzień dobry, mamy piątek, drodzy państwo, i to jest dobra informacja. Właściwie powinienem tu skończyć, powiedzieć miłego dnia i już. Ale nie, jeszcze trochę rzeczy przygotowaliśmy dla państwa do godziny dziewiątej. Mamy piątek, a ten piątek to 17 dzień kwietnia, to jest 107 dzień roku. Słońce w znaku Barana wzeszło o 5.35 i piękny ten wschód słońca dzisiaj był w Warszawie, naprawdę. E, o 19.37 zajdzie, 14 godzin i 2 minuty nam to daje. Idziemy na rekord, idziemy w kierunku tego najdłuższego dnia w roku. Innocenty Aniceta, Izydor, Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Robert, Rudolf i Stefan. Długa lista, ale oni wszyscy dzisiaj świętują. W kalendarzu Świąt Nietypowych e, Światowy Dzień Chorych na Hemofilię, Światowy Dzień Kostki Rubika. No są tacy, którzy w dwie sekundy układają. Ja nie zdążę podnieść z stołu, a oni już mają ułożono. No, tak to robią. No i jakiś międzynarodowy dzień paskudy. Pamiętam kiedyś w lecie z radiem wybierana jakąś paskudę, ale nie wiem czy to jej dzień, czy, czy kogoś innego, więc, więc, więc może tak. E, to jest poranek. Justyna Błońska przygotowała, jeszcze Pan Pawłosek jej pomaga, Adam Waliszewski jak Grzegorz szączak przed mikrofonem będzie do dziewiątej. Więc w tej ekipie, porannej ekipie w Polskim Radiu 24, zaczynamy od spojrzenia na kartkę z kalendarza. Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa. Jeśli nam pomożecie, to... Babemus Babam. My naród. We the people. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. KALENDARIUM HISTORYCZNE 17 kwietnia w roku 1794 wybuchła tak zwana insurekcja warszawska. Lud kierowany przez szewca Jana Kilińskiego i rzeźnika Józefa Sierakowskiego przepędził Moskali ze stolicy Polski. Kiliński poruszył lud Warszawy i napaścią na arsenał warszawski zaopatrzył lud Warszawy w broń, doprowadził do uwolnienia Warszawy i powołania pierwszej władzy. Mówił profesor Jacek Staszewski. Powstanie rozpoczęło się po tym, jak do stolicy dotarła wieść o zwycięstwie Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Racławicami. W roku 1938 w Bazylice św. Piotra w Rzymie został kanonizowany Andrzej Bobola. Ciekawa bardzo postać. Swoją misję w zasadzie rozpoczął po śmierci. Przepowiedział odzyskanie niepodległości Nie przez Polskę po I wojnie światowej. i Ukazał się ojcu Alojzemu Korzeniewskiemu Dominikaninowi w Pińsku w 1819 Mówił jezuita ojciec Krzysztof Ołdakowski, wieku później, w roku 1988 relikwie świętego Andrzeja Boboli zostały złożone w nowo wybudowanym sanktuarium na warszawskim Mokotowie. Dziś 75. rocznica urodzin socjologa i historyka idei profesora Pawła Śpiewaka. Miałem dobrą szkołę angielskiej literatury, a potem miałem dobrą szkołę prozy francuskiej, no, ale oczywiście są takie tytuły, które zawsze zostaną. Jeden dla mnie jest ważny. Mistrz miał go żaden. I zacząłem to czytać i wtedy spotkałem księdza Twardowskiego i mówię mu właśnie, że jestem pod takim wrażenie on mówi, pamiętaj, tylko nie uwierz przypadkiem, że historia Jezusa opisana w tej książce jest prawdziwą historią. Mówił Polskiemu Radiu o literaturze, która go ukształtowała. Profesor Śpiewak przez wiele lat był dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. W roku 1955 urodził się gitarzysta i lider zespołu Lady Punk Jan Borysewicz. Pochodzący z Wrocławia muzyk, swoją karierę rozpoczynał w budce Suflera, a w latach 90 rozpoczął także działalność solową. Śpiewał w jednym z pierwszych utworów Lady Punk i chyba udało mu się spełnić te marzenia. Muzyk uruchomił również projekt Akademia Jana Borysewicza, czyli połączenie koncertu z warsztatami gitarowymi. 65 lat temu rozpoczęła się inwazja uzbrojonych i wspieranych przez CIA sił uchodźców kubańskich w Zatoce Świn. Desant fatalnie przygotowany i źle przeprowadzony zakończył się totalną klęską. Sam fakt współudziału w nim oczywistego Stanów Zjednoczonych spowodował ostre napięcie w stosunkach kubańsko-amerykańskich, a wtedy Kuba Fidela Castro była jednym z zagranicznych, nowych, podobnie jak Egipt, Sera, klientów Związku Sowieckiego. Przypomniał profesor Paweł Wieczorkiewicz. Dziś 45. rocznica śmierci aktora i piosenkarza Ludwika Sempolińskiego. Wykonywane przez niego utwory takie jak Tomasz, skąd ty Tomasz, czy ten wąsik weszły do kanonu polskich szlagierów. Ten wąsik, ach ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten dąsik, to jego czy Caplina? Kto więcej światu dał? Był też scenarzystą i reżyserem Wodewilów i operetek. W roku 1990 zmarł pilot i ostatni dowódca legendarnego dywizjonu 303, pułkownik Witold Łokuciewski. Bałem się w każdej chwili, że mi się samolot znów zapali. No i rozmyślałem, siedząc w kabinie, byle nie było startu jakiegoś na alarm, bo się naprawdę bałem. No i po jakieś 20 minutach latem zielona rakieta, start z To było w każdym razie nad chmurami. Wszystko poszło do ataku, no i wtedy zestrzeliłem jednego Messerschmitta, jednego uszkodziłem i ten szok przeszedł całkowicie. Wspominał po latach przebieg bitwy o Anglię. Po powrocie do kraju w roku 1947 był prześladowany przez UB. Dopiero po roku 1956 wrócił do służby w lotnictwie wojskowym. 35 lat temu zmarł Tadeusz Tedy pietrzykowski pięściarz i jeden z pierwszych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Aby przeżyć brał udział w obozowych walkach bokserskich organizowanych przez Niemców. Ojciec na wzór Feliksa Sztama starał się być dla młodych ludzi tym, czym był Feliks Sztam dla niego, czyli przyjaciel. Mówiła dla Polskiego Radia jego córka Eleonora Szafran-Pietrzykowska. Tadeusz Pietrzykowski po wojnie był świadkiem w procesie Rudolfa Hesa, Obozu Auschwitz. Przed rokiem zmarła wokalistka Małgorzata Pruszyńska. Była jedną z założycielek grupy DSU, która początkowo występowała w roli chórków z zespołem wariusz Manks. historyczne. Ach, Grupa Desu, to były przeboje, to były przeboje z lat 90. Szczepan Pawłosek przypomniał, fantastyczną mi przyjemność zrobiłeś tym e, utworem. A przeczytała e, nasze kalendarium Blanka Pietrzak. Przegląd prasy. A propos utworów, tego w prasie państwo nie znajdą, ale Madonna zapowiedziała nową płytę 3 lipca. Wyczyściła Instagrama. Na razie promuje pierwszy single. To będzie Confessions 2, czyli ta jej największa przebojowa płyta z 2000. 8? Chyba tak, o ile dobrze pamiętam. Równość płac tylko na barkach biznesu to rzecz pospolita na pierwszej stronie. Walka z luką płacową nabiera tempa. Rząd pracuje nad projektem, który jednak krytycznie oceniają przedsiębiorcy, bo nowe przepisy utrudnią im prowadzenie firm. Luka płacowa w krajach Unii w latach e, ostatnich, to są dane z 2024 nowszych nie ma. Mm. I to są dane w procentach. Ta luka płacowa to jest w Estonii, w Czechach, w Austrii nawet 18-17%. W Polsce to 4,0 dokładnie. To jest jedna z mniejszych. Poniżej jest tylko Rumunia i Belgia. No i w Luksemburgu jest 0. W wielu branżach panie zarabiają mniej niż panowie. I to jest właśnie ta luka płacowa. W Polsce właściwie tego problemu no, nie ma. No, jeżeli ta luka co wynosi 4%, no to... No to nie można tu mówić o jakiejś wielkiej luce płacowej. Jesteśmy naprawdę w dużo, dużo niżej od średniej unijnej. Średnia unijna wynosi 11%, to jest prawie trzy razy więcej niż w Polsce, więc chyba nie jest najgorzej. To Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Mamy też Polskę Metropolię Warszawską. No i tu się zaczyna cała historia w dzisiejszej prasie o, dotycząca PiSu. Morawiecki robi ruch, pisze Polska Metropolia Warszawska. Mateusz Morawiecki ruszył ze swoim stowarzyszeniem i otworzył sezon na spekulacje o swojej przyszłości. Zaczęło się niewinnie, potem było bardziej yy, yy, dramatycznie bym powiedział, bo było powiedziane, że Ci, którzy zapiszą się do stowarzyszenia, będą ukarani, a zapisało się tak dużo, że musieliby ukarać połowę, więc nie będą ukarani. A dzisiaj rano, jak Państwo słyszeli w informacjach, to jest sprzeczne ze statusem, więc są inne propozycje. Prześlenie wpis, tak to nazywa wyborcza, na pierwszej stronie. Yy, I dopisuje tak, że wydarzenia wpis przyspieszyły w ostatnich dniach. We wtorek Jarosław Kaczyński ściągnął na Nowogrodzką swoich najbliższych współpracowników, by omówić sytuację polityczną po wyborach na Węgrzech, ale i przyszłość własnej partii. Mówić yy, mógł każdy, byle merytorycznie. No i co z tego wyszło? Na pierwszej stronie dzisiaj państwo poczytają. Super Express i Fakt to zdecydowanie mocniej opisują, bo Super Express pisze tak zamach na Kaczyńskiego. Mateusz Morawiecki zadaje cios prezesowi i tworzy nowy PiS. A z kolei e, fakt dodaje Kaczyński, Gasi Morawieckiego, politycy PiS, zwożenie autokarami do szefa PiSu. E, gorący dzień w Prawie i Sprawiedliwości. Kaczyński zaw, zwołał specjalną naradę. Jednym z punktów miał być Mateusz Morawiecki, jego stowarzyszenie, które nie podoba się szefowi PiSu. No i jeszcze Gazeta Polska codziennie. Sąd zwleka, prokuratura twierdzi, że ma związane ręce. E, to jest e, w sprawie świdnicy. E, no i też na pół strony są przeprosiny. Wydawca Dziennika Gazeta Polska Codziennie, Forum SA przeprasza pana Jacka Żakowskiego i wyraża ubolewanie za dopuszczenie do publikacji jego wizerunku w sposób bezpodstawnie sugerujący, że był on funkcjonariuszem służb komunistycznych. Powyższe insynuacje są całkowicie nieprawdziwe i naruszyły dobre imię pana Jacka Żakowskiego. Niniejsze przeprosiny zostały opublikowane w wyniku przegranego procesu sądowego. I jeszcze jedne przeprosiny dla Tomasza Lisa i redakcja Gazety Polskiej Codziennie też wyraża ubolewanie za dopuszczenie do publikacji jego wizerunków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 Do pracy wrócimy, drodzy Państwo, za godzinę o tej porze, więc teraz, teraz łączenie z Ameryką. Podczas wczorajszego wiecu wyborczego w Las Vegas prezydent Donald Trump bagatelizował kwestię czasu trwania wojny z Iranem, porównując ten konflikt do innych, bardziej przeciągających się starć z udziałem USA. Trump zasugerował również, że na froncie irańskim wkrótce może dojść do nowych wydarzeń. To taka zapowiedź naszego łączenia z Janem Pachlowskim, który jest na linii Witajanku. Dzień dobry. To, to, ja to jest ja zadam... bez... Poczekaj, tylko ja to tak powiem mhm. jedno zdanie. Dzień bez Donalda Trumpa nie stracony. Tak, to prawda, to prawda. Tylko ja zadam jedno pytanie, bo wiesz, ostatnie dwa dni tak troszkę w domu, bo zdrowotnie, ale więc nie obserwowałem wszystkiego bardzo dobrze i tak może skrupulatnie. Natomiast mam takie wrażenie, że Donald Trump już w zeszłym tygodniu, od, od, albo nawet dwa tygodnie temu, ogłosił zwycięstwo w tej wojnie. To ta wojna jeszcze trwa. Ja myślę, że on ogłosił zwycięstwo nawet już po kilku dniach. W tej chwili jest zawieszenie broni, aczkolwiek bardzo kruche i wszyscy się zastanawiają, co będzie w najbliższych dniach. Natomiast Donald Trump nie traci dobrego humoru, nie traci pewności siebie. Duży wiec, od tego zaczynamy w Las Vegas, wiec podczas którego oczywiście tutaj nawołuję do głosowania na Republikanów, no bo już można powiedzieć rozpoczyna się ten główny nord kampanii wyborczej, co prawda wybory te połówkowe w listopadzie, ale niezmiernie ważne no i notowania prezydenta nie najlepsze, tylko 30, mniej więcej 1, 33% poparcia tego co robi prezydent w przypadku sondaży, no i tutaj trzeba rzeczywiście coś zrobić z tymi nie najlepszymi notowaniami. To testujemy Donata Trumpa, minęły dwa miesiące, mam na myśli zaledwie dwa miesiące. W innych wojnach tkwiliśmy po 18 lat, przez 4 lata, mówił Trump i wiecie co, bardzo, bardzo wkrótce odniesiemy zwycięstwo. Czyli tak jak powiedziałeś, no, ponoć już odniesiono zwycięstwo a tutaj jest dopiero czas przyszły, że to zwycięstwo przyjdzie. So, no, w języku tak. polskim, który bardzo lubimy i cenimy jest takie określenie ponieść zwycięstwo. Że nie ponieść klęskę, ale ponieść zwycięstwo. Ja mam wrażenie, że galopujemy w kierunku tego poniesienia zwycięstwa przez Donalda Trumpa. Trudno też zobrazować o co chodzi tutaj w zwycięstwie, bo i ceny na stacjach benzynowych cały czas są bardzo wysokie. To idzie na no, oczywiście wszystko inflację, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, także w Polsce, także w wielu częściach świata coraz więcej jest tutaj informacji także w Stanach Zjednoczonych o problemie w przypadku surowca, czyli tego paliwa lotniczego dla linii lotniczych. Jedna tutaj z linii lotniczych odpowiednik tanich linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych jest na krawędzi bankructwa ze względu właśnie, że te ceny robią się coraz wyższe. A Donald Trump cały czas jest tutaj w dobrej formie. Ale właśnie mówiąc o cenach ropy, następnie powracając właśnie podczas tego wydarzenia do tematu konfliktu, Donald Trump oświadczył, zobaczymy co się wydarzy. W ciągu najbliższego tygodnia, nieco dłużej, dodając, możecie być pod wielkim wrażeniem, jak to się stanie. Głosujcie na Republikanów, i to, oczywiście, jak wspomniałem, było też nawiązanie do zbliżających się wyborów śródokresowych, no i też podsumował, ja wiem, że z państwa perspektywy. To wygląda bardzo mało, no ale teraz galon benzyny ponad 4 dolary, czyli to jest ponad 30% więcej niż przed wojną, No ale Donald Trump stwierdził, że to wcale nie jest tak wysoko, a jeszcze kilka tygodni temu mówił, że za kilka dni ceny spadną do poziomu sprzed wojny i nie ma się co denerwować. No ale teraz okazuje się, że jak ceny się utrzymują, nawet są jeszcze ciutkę wyższe, no to też można to skomentować, tak jak Donald Trump to zrobił, że nie jest przecież wcale tak drogo. E, taką najważniejszą informacją chyba jednak w tych kwestiach dotyczących Białego Domu i e, kwestii związanych z wojną na Bliskim Wschodzie, to w Libanie w tej chwili wszedł dziesięciodniowy rozejm Zawieszający walki między Izraelem, a wspieranym przez Iran Hezbolakiem. I tutaj Donald Trump oświadczył, że spotkanie między Izraelem a Libanem w Białym domu mogłoby się odbyć już w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ten konflikt z Hezbolakiem stanowi kluczową kwestię sporną też negocjacjach dotyczących wojny między USA a Iranem. Mówił na ten temat właśnie między innymi podczas kilku rozmów z Donaldem, kilku razów z raporterami Donald Trump, byśmy wygrali ten fragment o którym prezydent właśnie mówił o wynegocjowanym porozumieniu. Planujemy w najbliższym czasie spotkanie Benjamina Netanyahu z prezydentem Libanu. Jestem po osobnych, bardzo owocnych rozmowach z tymi politykami. W tym przypadku chcielibyśmy, aby kwestią Hezbollahu Liban zajął się we własnym zakresie. My zawrzemy porozumienie między Izraelem a Libanem. Donald Trump rozmawia z dziennikarzami. Jeszcze częściej publikuje oczywiście w mediach społecznościowych True Social, czyli jego tutaj media społecznościowe i w poście zamieszczonym przez prezydenta Donald Trump wezwał Hezbollah do zachowania pościągliwości i opowiadania się za pokojem. I w ogóle dużą rolę w tych jednak pośrednich negocjacjach izraelsko-libańskich miał odegrać wiceprezydent J.D. Vance, ale tutaj też niepokojące informacje do nas doszły. O tym piszą amerykańskie media, że w ostatnich godzinach państwa Izrael o dopuszczenie się szeregu aktów agresji, a tym samym o naruszenie zawartego porozumienia. W najbliższych godzinach, dniach czekamy, czy dojdzie do kolejnych rozmów pokojowych na linii USA-Iran, bo przypomnę, że to będzie u państwa środa, mijate dwutygodniowe zawieszenie broni. I musimy się bardziej przyglądać tym najbliższym wydarzeniom, czy one zostanie zatrzymane, czy Donald Natra w końcu ogłosi nie wiem, końcowe zwycięstwo, czy któreś tam zwycięstwo. Ostateczne zwycięstwo. No, no, ostateczne zwycięstwo. Nawet trudno to nazwać, bo um, oczywiście mówimy tutaj o um, rzeczy bardzo strasznej, takie jak jest wojna, no, ale trudno się nie uśmiechnąć no, słysząc tyle przeróżnych deklaracji wykluczających siebie, mówiących często w trakcie jednego dnia przez amerykańskiego prezydenta. Tak, Donald Trump przechodzi, na pewno przejdzie do historii jako ciekawy prezydent, prezydent serial, tylko że każdy kolejny sezon tego serialu to coraz gorszy i bohaterowie słabsi. Jan Pachlowski był z nami. Bardzo dziękuję. Janko. Dziękuję. To wracamy na nasze podwórko, a u nas też się przecież dzieje. Ta inicjatywa ma powód pomóc Sprawu i sprawiedliwości, a nie zaszkodzić. tłumaczą członkowie nowego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Jak państwo pamiętają, rządy Mateusza Morawieckiego, to każdy program nazywał się z plusem. No to to stowarzyszenie się nazywa rozwój plus. E, liczy około 40 osób, więc to nie jest tak, że dwie trzy osoby rokosz robią. E, parlamentarzyści na taki krok zdecydowali się, mimo, że prezes PIS Jarosław Kaczyński miał ostrzegać że ci, którzy przystąpią do tego stowarzyszenia, nie zostaną wpisani na listy wyborcze partii. Przeciwnicy Mateusza Morawieckiego nie szczędzili słów krytyki, a prezes partii zorganizował konferencję, na której na scenie stali obok siebie przedstawiciele zwaśnionych stron i podobno nikt nikomu noża w plecy nie wbił. Wieczorem rzecznik PiSu Rafał Bochenek poinformował, że nie ma zgody partii na tego typu rozwiązanie, a w szczegółach przedstawi to dla państwa Sylwia Białek. Jarosław Kaczyński zaprosił na konferencję prasową dziennikarzy i wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Stawili się tłumnie posłowie, senatorowie, eurodeputowani, ci, którzy wspierają inicjatywę Mateusza Morawieckiego i ci, którzy słów krytyki nie szczędzą. Koło prezesa PiSu stali z jednej strony Mateusz Morawiecki, a z drugiej Przemysław Czarnek. Problem w tym, że Jarosław Kaczyński mówił jedynie o finansach partii, a że w czasie konferencji nie przewidziano pytań, tematu inicjatywy Mateusza Morawieckiego nie poruszył. Poseł PiSu Henryk Kowalczyk ma jednak nadzieję, że utworzenie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 może to być chociaż w tej sytuacji, tak nie do końca wiem, po co stowarzyszenie oddzielne. Nie? W sieci mocnych słów nie brakowało. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu, że dzieli partię. Kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce nas dzielić, kto stawia swój interes ponad dobro Polski, ten mojego wsparcia ani aprobaty nie znajdzie, tak napisał były minister edukacji. Z kolei Tobiasz Bochański podkreślał, gdzie prawica siedzieli, tam Tusk się weseli. I dodał, kto pozwala, by własny interes przysłaniał mu dobro wspólne, ten jest zgubą dla siebie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 nie są pierwszakami w polityce, że też to czytają i też będą musieli no, podejmować decyzje w kontekście swojej przyszłości politycznej. Wiele formacji politycznych zaczynało budując stowarzyszenie, a później przekształcało się to w partię polityczną czy w komitet wyborczy i to tak może w tym kierunku iść. Wieczorem tematem stowarzyszenia zajmowało się Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bochenek podkreślał, że dla członków PiSu działalność w stowarzyszeniu jest sprzeczna ze statutem partii, co może rodzić konsekwencje dyscyplinarne. Sylwia Białek. Polskie Radio. A do tego tematu będziemy oczywiście wracać. Za półtorej minuty informacje na naszą antenie. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Minęła 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość uderza w polityczną inicjatywę Mateusza Morawieckiego. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek mówi wprost, że jest ona sprzeczna ze statutem partii. Jak dodał, to rodzi określone konsekwencje dyscyplinarne. Była szeroka dyskusja również na prezydium Komitetu Politycznego w tej sprawie, czego efektem jest ta decyzja. W związku z tym widocznie te argumenty, które padły, nie były przekonywujące. Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Na liście członków jest około 40 polityków PiSu, w tym Michał Dworczyk czy Ryszard Terlecki. By nie narazić się na konsekwencje statutowe, Morawiecki i jego stronnicy mają zasilić Radę Ekspertów PiSu. Tak zdecydowało prezydium. Temat nowego stowarzyszenia byłego premiera poruszymy z gośćmi poranka. Za pół godziny będzie z nami Paweł Jabłoński z PiSu, a po ósmej wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Odrzucenie wniosku o odwołanie mnie powinno pokazać jedność koalicji, tak mówi Paulina Henning-Kloska. Na razie szefowa resortu klimatu ma problem z poparciem przez PSL i Polskę 2050. Wieczorem w tej sprawie miał z przewodniczącą Polski 2050 rozmawiać premier. Według informacji o netu Donald Tusk zagroził końcem koalicji, a ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała ostatecznie, że jej partia nie poprze wniosku Konfederacji i PiSu. Paulina rozmowy premiera, ale liczy, że koalicja będzie mówić jednym głosem. I albo koalicja ten test zda, albo go nie zda. Jeżeli go zda, wierzę, że w dobrej kondycji będziemy dalej pracować i wygramy kolejne wybory. Wniosek o wotum nieufności musi zostać rozpatrzony najpóźniej na posiedzeniu Sejmu pod koniec tego miesiąca. A więcej o tej sprawie powiemy w informacjach o siódmej. Na koniec jeszcze zaproszenie do świata sztuki. Do zobaczenia są takie arcydzieła jak Stańczyk Matejki czy Babie Lato Chełmońskiego. Ponad 70 obrazów z kolekcji hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego znalazło się na najnowszej wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Okazją jest 180. rocznica urodzin i setna rocznica śmierci tego wielkiego kolekcjonera i zasłużonego mecenasa, mówi dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Larzus.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 Oj co tu się zadziało w pogodzie, drodzy Państwo, jakaś taka płachta zimna przykryła województwo kujawsko-pomorskie, bo w toruniu minus pół stopnia, w szczecinku minus 60, to jest najzimniejsze miejsce w Polsce, będą było o szóstej, a najcieplej jest w Zielonej górze plus 10,5, więc skory, spory przeskok. Rano na północy kraju lokalnie mgły będą ograniczać widzialność do dwustu metrów. Proszę uważać na drogach. W dzień na północy i zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Czekamy na ten deszcz by się przydał, podlałoby więcej zieleni, więc nie narzekajmy. Temperatura maksymalna od około 11 stopni na północnym wschodzie, 15 będzie na przeważającym obszarze kraju, do 20 miejscami na południowym zachodzie. Najchłodniej dzisiaj będzie na Helu, 6 stopni tylko. Więc jakby nad morze, to jeszcze proszę poczekać tak do lipca. Znaczy potem też nie będzie pewnie dużo cieplej. A i to 6 stopni to dotyczyło powietrza, a nie wody, chociaż kto wie, <grym> za 26 minut będzie siódma. Andrzej Krawowski przyszedł do studia. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma Pan jakieś dobre informacje? Nasi yy, coś wygrali gdzieś? Różnie. Natomiast tak od, odnośnie tej pogody pan mnie zaciekawił, tym uh -huh. bo mi się przypomniała taka piosenka, która jest ostatnio modna na różnych narciarskich imprezach, która tak się właśnie zaczyna. oj ojoj, Oj, oj, oj, oj. oj, oj, oj, oj tak, tak to przebój z lat 80. No tak nie do końca, ale uh -huh. no, to taki. Nie jest to wyrafinowana sztuka, ale nóżka chodzi wie pan w odpowiednich okolicznościach. Ale to może mniej, mniej mało ambitnej muzyce a więcej o dość ambitnym sporcie, proszę o, Pana. Muzyka. No, no, no, no, no, no dobrze, pan są pan, pan, różne, mówi, pan, mówi, pan różne, mówi. różne te kwestie <laughs> muzyczne, proszę Pana. Przede wszystkim piłkarskie ćwierćfinały za nami w Lidze Europy i w Konferencji. Tak, w Lidze Europy pozostaje jeden Polak, to jest Mati Cash i jego Aston Villa, która znów pewnie wygrała z Bolonią. Tym razem było 4-0. W Bolonii, przypominamy, wciąż bezkontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. Odpadło za to FC Porto. Wynik w pierwszym meczu z Nottingham Forest był korzystny, ale wczoraj w Anglii porażka 0-1 do 1 i być może trochę winy w tym jedna Bednaraka jest. Jak się w ósmej minucie dostaje czerwoną kartkę za brutalny faul, to bywa różnie. W ósmej minucie? W ósmej minucie. A co tam zrobił w tym... W... No jakiś taki... No, no, tak, zachował się tak, prawie jak chłopcie, karateka no, tak. tam. Jakby pan zobaczył na, na powtórce, to, to wyglądało tak, że właściwie jego noga wylądowała gdzieś na wysokości biodra rywala, a okay, okay. trochę przeszarżował Bednarek tam. No, zapomniał, że już wyszedł z siłowni. Chyba troszkę tak. Jeszcze Jakub Kiwer na boisku się w drugiej połowie pojawił, a Oskar Pietuszewski dla tych z państwa, którzy nie pamiętają, przypominamy, że do pucharów we WC Porto zgłoszony nie jest. Pierwszą półfinałową parę tworzą Forest i Aston Villa, drugą Braga i Freiburg. W conference League w półfinałach Szachter Doniec zagra z Crystal Palace, a Rajowajekano ze Strasburgiem. Strasburgiem, który choć pierwszy mecz z Mainz przegrało dwoma golami, to wczoraj Strasburg wygrał 4-0. W Strasburgu na ostatnich kilka minut pojawił się Max Ojedele, proszę pana. I jeszcze jedna sprawa taka, a nawet dwie takie, związane z tym, że czasem w futbolu jedni przychodzą, drudzy odchodzą, tak transferowo. Aha. Arkadiusz Milik, który niedawno znowu doznał kontuzję, a może państwo pamiętają, że prawie dwa lata nie gra, no to tutaj już w się podobno trochę im y, y, ulewa się i tutaj włoski no A dziennik... L4 ciągle przynosisz, no to wiesz, no. Znaczy, nie sport... wiem, czy jak po włosku będzie L4, ale... Nie ryzykujmy, bo możemy się narazić na śmieszność. Ale jeśli chodzi o, o, o Milika, no to tu, tu to sporo odpisze, że prawdopodobnie Juventus będzie chciał się po sezonie rozstać z Milikiem, bo już trochę za dużo tych kontuzji. Na pewno za to z Manchesteru City i to nie przez kontuzję odchodzi jego kapitan, doświadczony pomocnik portugalski Bernardo Silva. Grał tam 9 lat. Gdzie trafi teraz? Jeszcze nie wiadomo. W kraju jedna ważna uroczystość. Wczoraj w Warszawie. Pożegnanie Jacka Magiery na cmentarzu wojskowym na... Na Powązkach, przypominamy, Jacek Magiera zmarł nagle tydzień temu w wieku 49 lat. Jacek Magiera w przeszłości piłkarz, a potem ceniony szkoleniowiec. Ostatnio drugi trener reprezentacji Polski. Jacka Magiera żegnały tłumy, w tym koledzy z boiska. Mamy dowód tego, kim tak naprawdę Jacek był dla społeczności piłkarskiej. Nie tylko, po swoje przesłanie zostawił dla nas bycie uczciwym, bycie szlachetnym, bycie dobrym człowiekiem przede wszystkim, abstrahując od tego, że był świetnym szkoleniowcem. Jeszcze jedna przykra wiadomość, ale z Austrii nie żyje były bramkarz tamtejszej kadry Alex Manninger. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym koło Salzburga kierując samochodem został śmiertelnie potrącony przez pociąg. Manninger bronił w wielu klubach na czele z Arsenalem. Juventusem miał 48 lat. Wracając do tych spraw przyjemniejszych i na areny sportowe, zaglądamy na tenisowy turniej w Stuttgarcie. Tam finału rwalkę poznała Iga Świątek, to Rosjanka Andrzejewa, która pokonała Amerykankę Parks. Mecz Świątek Andrzejewa, dziś późnym popołudniem. Ze Stuttgartu jeszcze na sekundkę do Monachium wybierzemy się, bo w ćwierćfinale debla odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Johnson. Czas nas jeszcze nie goni, to szybciutko powiemy o dwie, ważnej sprawie siatkarskiej, bo wczoraj mm, ogłoszono, została szeroka kadra reprezentacji Polski na sezon 2026, 37 nazwisk, to w siatkówce dość duże, bo na te wielkie turnieje jeździ 12 lub 14 zawodników i w tym naszym składzie sporo niespodzianek, bo na przykład nie ma kapitana Bartosza Kurka. Martwi się, bo on nie gra na tym swoim najlepszym poziomie, nie jest zadowolony jak gra. On miał ostatni sezon dużo zdrowotnych problemów on ma 38 lat oczywiście. On jest naprawdę liderem naszej reprezentacji i to co on robi na boisku nie jest najważniejsza rzecz, które robi. Ci młodzi zawodnicy mogą naprawdę nauczyć się dużo, jak jeden zawodnik, reprezentant polski musi trenować, zachować i być profesjonalny. Na końcu zdecydowaliśmy, że okej, okay, ten sezon. Nie Będę z nami, będziemy w kontakcie, a nie mówi, że on będzie wracać następny sezon. Mówi, że nie będę albo będę, ja nie mam pojęcia. będziemy w kontakcie oczywiście i będziemy zdecydowali, kiedy będzie moment za następny sezon. Mówi trener reprezentacji Polski Nikola Grbić. Nie ma też, dodajemy w kadrze, czy Roberta Hubera, czy Łukasza Kaczmarka. A przecież kariery zakończyli reprezentacyjne, chociażby Paweł Zatorski czy Marcin Janusz. Na koniec, proszę pana, pytanie. Uh -huh. Na co ostatnio pan wydał trochę pieniędzy, ale tak nie tak, że bardzo nie dużo, ale, ale troszeczkę. Nie, nie, tak. nie, nie, nie. O, nie. O tej godzinie to ja nie mogę, nie. A to nie, przepraszam. Nie, nie, nie. No, Domów. Leo Messi wydał trochę pieniędzy. Kupił sobie klub w Piątej Lidze Hiszpańskiej. Ja to... 100% akcji od razu. Tak? Ile to kosztowało? To trochę pewnie kosztowało. Klub na przedmieściach Barcelony u E. Cornea. Nie no, Dużo więcej. To myślę, że tak z milion euro albo Aha. i ze trzy to mogły pójść na to. A w piątej Dindze? W piątej no to hiszpańska, to trochę lepsza no, hiszpańska okay. niż nasza. Przypomnę, że jeszcze kilka lat temu bywało tak, że piłkarz, który przychodził z trzeciej ligi hiszpańskiej bardzo często stawał się od razu gwiazdą w polskiej ekstraklasie, więc ten poziom tam jest jednak dalece wyższy jeśli chodzi o te rozgrywki ligowe. Dodajemy dla tych z Państwa, którzy być może nieco zapomnieli, Messi szykuje się do mistrzostw świata, więc jednocześnie i szykuje się do gry z Argentyną na mundialu i sobie kupił ten klub i jest miło. Aha. Tak, a kiedy kupił? W środę? Czy w, no to chyba jakoś. Czy wczoraj a, ogłosili, także no pewnie to, przedwczoraj. To przedwczoraj, tak. W środę kupuje kluby. No ciekawe. Andrzej wróci ze sportem za godzinę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale jesteś rozgrzeszony z tym ojojoj, bo sprawdziłem w tym czasie, co ty tutaj mówiłeś o ciekawych rzeczach sportowych. Avignon Dance jest taki y, klub disco polo i on ojojojoj śpiewa, albo RND jest też ojojoj gościnie w kawałku. Nie ja to rozumiem. To że... Crew. Mountain, mountain crew. crew. A ja myślałem o czymś innym. Ja myślałem o piosence młodych wioślarzy i tam się zaczyna ojojowy. No kazik, no Kazik. Dobre. No to jest dobre. Mountain tak, Crew wiem. jest trochę inny. To nie, repertuje. to nie, nie pamiętamy. Kazik, piosenka młodych wioślarzy, proszę sobie posłuchać. Gdyby gdy państwo będą szukać tego w serwisach streamingowych, ciekawe czy jest swoją drogą, bo nie wszystko jest, to my połączymy się z Piotrem Piątką. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Powiedz mi gdzie jesteś, bo to pytanie zasadnicze dotyczące ciągu dalszego naszej rozmowy, bo o Węgrzech to już wszyscy wiemy, że tam zwycięstwo, cudownie, festiwal, radości trwa, oni się jeszcze cieszą? Czy już im trochę przeszło tak swoją drogą? Nie no, oczywiście teraz trwa walka i trwają, trwają rozmowy, trwają deklaracje nowego premiera. Oczywiście, że się cieszą ci, którzy którzy się cieszą, którzy głosowali na partię TISO na zmianę. Cieszą się ci, którzy głosowali na Fidesz i na to, co było. Pewnie mniej. A czy to prawda, że najlepszy biznes teraz na Węgrzech to niszczarki do dokumentów? Nie wiem, ja raczej żona swoją firmową niszczerkę ma, na pewno z tego co słyszeliśmy, oczywiście w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to pewnie tak jest. Uh -huh. ja tam donoszą, znaczy wynoszą. Dobrze, Bułgarią się zajmijmy, drodzy państwo, bo to kolejne uh -huh. państwo, gdzie są wybory. Po raz ósmy w ciągu pięciu lat wybierze wybiorzą, wybiorą Bułgarzy parlament. Państwo się zastanawiają pewnie w tym momencie, o co chodzi, dlaczego w ciągu pięciu lat ósmy raz głosują. A no, taka ta stabilność polityczna w Bułgarii... Dlaczego kierujemy nasz wzrok na Bułgarię i teraz podpowiem, że chodzi o byłego prezydenta? No właśnie, to różniło te poprzednie wybory, czyli siedem poprzednich wyborów w ciągu ostatnich pięciu lat, że tam cały czas startowały te same partie, cały czas między sobą się wymieniały poparciem. Generalnie wszystko było to tak samo, czyli nie dało się, bo, bo styla jest dość mocno, albo była właściwie mocno rozdrobniona. I teraz najpopularniejszym politykiem cały czas był tam prezydent. Prezydent, który był kiedyś żołnierzem, pilotem samolotów myśliwców. Prezydent, który był kiedyś szefem sztabu yy, armii, prezydent, który został wyznaczony przez socjalistów, chociaż socjalistą w sensie nie należał do Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, on został yy, i był bardzo popularny, miał poparcie na poziomie gdzieś 45% stałe, bardzo popularny, bo taki w, w, w miarę spokojny, trochę europejski, trochę prorosyjski. Prezydent, w, wszyscy wiedzieli od, od, od dłuższego czasu, że prezydent prawdopodobnie będzie chciał, bo jeszcze nie jest człowiekiem starym, yy, będzie chciał pewnie założyć swoją partię i wejść do aktywnej polityki, on o tym coraz częściej mówił. No i kiedy udało się w miarę stabilny rząd, taki, który tam prawie rok rządził ale też tam były oczywiście kłótnie, no to już Rumen Radew, bo o nim mowa, coraz głośniej mówił o tej partii. I prawdopodobnie, oczywiście były protesty, twierdzi się, że to z tego powodu rząd, rząd opuścił koalicję, znaczy partia GERB największa opuściła koalicję, jakby wyprzedzając, moim zdaniem, ruchanie a nie z powodu protestu, wyprzedzając ruchu Rumen Radewa, żeby dać mu mniej czasu na przygotowanie. Rzeczywiście partia nie powstała. Powstała koalicja różnych takich lewicowych Partii nazywa się Postępowa Bułgaria. No i ta partia osiągnęła 31%, osiąga w sondażu i prawdopodobnie zwycięży te wybory. GERB, który do tej pory miał około 27-28, ma 18%. To, to jest najnowszy sondaż. Druga partia centroprawicowa, która wyszła z Gerbu, kontynuujemy zmiany. 11%. Partia Turków DPS, Nowy Początek 6,5% i Wazrażdanie 4 i 2, to jest Wazrażdanie, to jest taka jeszcze bardziej populistyczna niż, niż partia Rumena Radewa. To jest, tak jak powiedziałem, taka hybrydowo, to jest taka hybryda lewicowo, mówię o populistycznej Bułgarii, oczywiście premiera, prezydenta byłego Rumena Radewa, to jest taka hybryda lewicowo, populistyczno z elementami ideologii narodowej, z lekką domieszką umiarkowanej polityki sceptycznej wobec Unii Europejskiej. No, tak jak powiedziałem, Rumena Radew był bardzo popularnym politykiem i nie dziwi fakt, że ciągle wspomina czasy, kiedy był prezydentem. Było to dla mnie trudne, ale uwierzcie mi, próbowałem każdego dnia, by dotrzymać obietnic. Dlatego miałem starcia z rządzącymi, nie raz i nie dwa. Nie chcę się cofać w czasie, ale chyba wszyscy niemal codziennie zastanawiamy się, co się zmieniło przez ostatnie kilka lat. Czy żyjemy lepiej, czy żyjemy bezpieczniej? A kampania i jego przeciwników z gerbu, czyli z centroprawicy, opiera się na hipokryzji. Zarzucają jemu hipokryzję. Radew jest głową państwa od 10 lat i jest nowy. Głowa państwa jest nowa. Ja od 6 lat nie byłem nikim poza posłem i jestem stary. A on jest nowy, ze wszystkimi oligarchami i wszystkimi, którzy tam ciągle byli, więc usunie mnie ze sceny w niedzielę. Co ciekawe, Bojko Borisów, bo jego słyszeliśmy, czyli szef gerbu, mówi, że Rumen Radew to jest nowy Wiktor Orban i popatrzcie, co się stało na Węgrzech. Zastanówcie się, czy chcecie tego u nas w Bułgarii. Pytanie, czy będzie koalicja. Szczerze powiedziawszy, te sondaże wskazują, że może być znowu problem z powstaniem rządu, chociaż nowa partia ma dużo procent, ale no znowu będzie rozdrobniony pięciopartyjny z małymi partyjkami. Parlament może się okazać, że Znowu zabraknie tych głosów, żeby rząd powstał. No i być może w tym roku kolejne wybory. Bułgarii. Czyli co, do dziewięciu razy sztuka, tak? Bo teraz są po Oj, nie, wiem <śmiech> nie wiem do ilu razy sztuka. Nie wiem do ilu razy sztuka. Jestem Piotr... korespondentem. Cztery lata w Bułgarii, a już chyba to są czwarte czy piąte wybory, które obserwuję. No, no nie nudzisz się, chłopaku. No nie, <śmiech> nie. No nie. Piotr Piętka, tym razem z Bułgarii dla państwa o wyborach, które w najbliższą niedzielę. to no właśnie, nie wiadomo, czy w ogóle o czymkolwiek zdecydują, ale będziemy przyglądać się temu, no bo jeżeli to ma być nowy nowy Wiktor Orban, to Rosja straciła Węgry, ale może pozyskać Bułgarię, A to chyba się nam w Unii Europejskiej nie podoba. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję. A teraz wracamy do kraju i o prezydencie. Będzie naszym prezydencie. Prezydent Karol Nawrocki znalazł się w ogniu krytyki, a to ze względu na jedną z nominacji do powołanej przy nim Rady Nowych Mediów. W jej skład został powołany Paweł Sfinarski. To YouTuber, który sugerował, że za skierowanie e, rosyjskich dronów na Polskę w 2025 mogą stać Ukraińcy. Ja wiem, że to idiotycznie brzmi, ale on to powiedział. I to powiedział kilkokrotnie w swoim, swoim kanale YouTube. Wcześniej był e, oskarżony i skazany e, za różnego rodzaju złe rzeczy, które zarzucają policja i prokuratura. No ale polityka to polityka, więc polityczne komentarze w sprawie tej nominacji do Rady Nowych Mediów. Nie wiem po co ona zebrała w, sprawie, w tej sprawie Michała Fabisiak. W ocenie rządzących prezydent powołuje kolejne rady, z pracy których nic nie wynika dla Polski, mówi przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Oni już tyle rad powołali, że być może się w tym wszystkim gubią, nie wiem, może kraj rad się marzy panu prezydentowi. Mało kto się jest w stanie zorientować ile tych rad już zostało powołanych. A wicepremier prezes PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz dodaje. To jest kolejna, chyba pewnie jest dziesiąta już rada powołana przez pana prezydenta. One mają charakter prestiżowy, angażować tych, którzy są powołani do Rady nie w rozwiązywaniu jakichś określonych problemów, nie w budowaniu bezpieczeństwa Polski, jak widać w tym wypadku, tylko w budowaniu pozycji medialno-politycznej pana prezydenta. Rządzący nie są zaskoczeni decyzjami personalnymi prezydenta. Człowiek od dezinformacji w towarzystwie ludzi od Jacka Kurskiego z jednego klucza widać byli brani. Z drugiej strony, jak Tomasz Etrela z Lewicy, oczekują, że przynajmniej w przypadku tej jednej nominacji Karol Nawrocki jeszcze zmieni zdanie. Albo przeoczenie, albo jawne działanie. i znaczy Ja bym oczekiwał, że ten człowiek zostanie odwołany, bo za dużo tych kropek zostało połączonych w ostatnich dniach. Wizyta Nawrockiego u Orbana, Orban wspierających Putina. Teraz człowiek, który wyznaje propagandę rosyjską i doradztwo Karola Nawrockiego, jak najszybciej trzeba się od tego odciąć. Dziwicie się, że Karol Nawrocki bierze do swojej Rady Mediów ludzi szerzących rosyjską dezinformację? Dziwne byłoby, gdyby brał takich, co ją zwalczają. To komentarz do sprawy zamieszczony w mediach społecznościowych przez premiera Donalda Tuska. Opozycja nie chce komentować sprawy. Bardzo proszę pytać o to kancelaria prezydenta. Nie znam tego pana. Nie wiemy, proszę pytać. Pana prezydenta, ewentualnie rzecznika prasowego, pana prezydenta. Tego pana w ogóle nie znam. Myślę, że osoby na pewno są doskonale zweryfikowane. Mówią zgodnie posłowie PiSu Zbigniew Kuźmiuk i Waldemar Andzel. Zadaniem Rady Nowych Mediów ma być wspieranie działań prezydenta w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. A to nie jedyny burzliwy temat ta Rada Nowych Mediów, która wczoraj w Sejmie rozgrała, rozgrzała korytarze, bo gorąco było też o kryptowalutach. Sejmowa większość chce odrzucić prezydenckie weto do drugiej ustawy regulującej rynek kryptowalut. E, debacie sejmowej przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski. Posłowi i przedstawiciel prezydenta spierali się, kto odpowiada za fakt, że wciąż polskie prawo nie reguluje rynku kryptoaktywów. Na tej mównicy pan stanął i powiedział tak, w dwa tygodnie ja wam przygotuję bardzo dobry projekt. Jest kwiecień. Panie ministrze. Mówił słowo teraz z Koalicji Obywatelskiej. Pan ma... W kancelarii 500 urzędników i pan w pięć miesięcy nie napisał ustawy? W pięć miesięcy? W tak ważnej kwestii? Pan tu mówi o obronie portfeli obywateli, o stabilności systemu finansowego. Również oskarżeniami o kłamstwo odpowiadał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Jesteście odpowiedzialni w stu procentach. W stu procentach jesteście odpowiedzialni za to, że przez półtora roku nie wprowadziliście tych rozwiązań. To jest odpowiedzialność rządu Donalda Tuska. I to jest pana odpowiedzialność, bo pan jest posłem. Kolejna rzecz. Posłowie Koalicji Obywatelskiej przekonywali do odrzucenia prezydenckiego weta. Marek SowaskaO mówił o przykładzie ostatnich problemów klientów z krypto i podkreślił, że należy odrzucić prezydenckie weto, aby sytuacja inwestorów kryptowalut się poprawiła. do... Ustawę o rynku kryptoaktywów jest szkodliwe, uderza w bezpieczeństwo państwa i niesie za sobą negatywne skutki dla przedsiębiorców, klientów i inwestorów. I to jest odpowiedzialność prezydenta Nawrockiego. Rzeczywiście, jak dzisiaj Polacy przysłuchują się tej dyskusji, to się zastanawiają, o co w tym wszystkim chodzi. Mówił Dariusz Wieczorek z Lewicy. O co mi się spieramy? No więc chyba się spieramy o pieniądze. I problem jest tylko taki, że tutaj, na tej sali wszyscy... I pan minister, i pan minister, i my powinniśmy dbać o pieniądze Polek i Polaków. Po, powinniśmy dbać o tych, którzy dali się namówić, a dane mówią o tym, że to są trzy miliony Polek i Polaków, dali się namówić na to, żeby inwestować w kryptowaluty. Ale przemawiający w imieniu Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski, oprócz wielu oskarżeń do rządu o opóźnianie przyjęcia przepisów, na które zgodziłby się prezydent, podkreślił, że PiS proponuje inne rozwiązanie. Zgłosiliśmy projekt ustawy. Ustawy rządowej z dziesięcioma poprawkami Prawa i Sprawiedliwości i jedną poprawką Polski 2050. Jutro możemy przyjąć ustawę, która ureguluje kwestię kryptoaktywów w Polsce. Mamy tylko dziesięć merytorycznych poprawek. Takie stanowisko oznaczałoby, że większość rządowa ma marne szanse zgromadzić większość trzech piątych głosów, aby odrzucić weto prezydenta. Ale Mirni Nitras nie traci nadziei. No, wie, wiemy jaka jest matematyka, to nie będzie łatwe, ale bardzo charakterystyczne było to, nie wiem czy Państwo na to zwróciliście uwagę, że dzisiaj nikt z Konfederacji nie zabrał głosu. E, Dotychczas oni bronili tego weta, dzisiaj nikt się nie, w tej sprawie nie wypowiedział. Myślę, że to co się dzieje z giełdą, zonda krypto zrobiło również na nich wrażenie. Ja starałem się im wytłumaczyć. Tak czy inaczej, bez poparcia części posłów PiS lub Konfederacji odrzucenie prezydenckiego weta jest niemożliwe. Głosowanie już dziś. A tym tematem zajął się dla nas Mariusz Pieśniewski. Środowisko piłkarskie z całego kraju pożegnało Jacka Magierę, piłkarza i szkoleniowca. Drugi trener reprezentacji, polskiej w, reprezentacji Polski zmarł w piątek 10 kwietnia. Magiera zasłabł podczas porannego treningu biegowego we Wrocławiu. Mimo szybkiej akcji ratunkowej reanimacji nie udało się go uratować. Miał 49 lat. Jacek Magiera został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Martyna Szymczakowska. Rzadko się zdarza, żeby o jednym sportowcu wszyscy mówili w samych superlatywach. Właśnie tak jest w przypadku Jacka Magiery. Kibice, nie kryjąc przygnębienia, przekonywali, że to był absolutnie wyjątkowy człowiek. Bardzo wspaniały człowiek, trener. Szkoda, że tak wcześnie odszedł. Takiego dobrego człowieka jeszcze nie. Nie, widzi, nie słyszałam o takim dobrze mówiącym o człowieku. Bardzo fajnych chłopak był, no i szkoda, że umarł. Nie? No jest mi bardzo przykro, jestem kibicem Legii od 55 lat. Co zrobić? No taki cudowny, spokojny człowiek. Dzięki niemu dużo młodych ludzi się zaangażowało i poszło w sport, a nie tylko w internet, w telewizor, siedzieć w domu na kanapie. On był spokojny, on był wyważony. Tak fantastycznego, miłego i grzecznego i przede wszystkim uczciwego człowieka. To chyba ze szukać naprawdę. W trakcie mszy żałobnej sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski zwracał uwagę na to, jakim człowiekiem był Jacek Magiera. Był zawodnikiem, trenerem, a następnie wychowawcą i mentorem dla ludzi, których spotykał na swojej drodze. Nie tylko pomagał rozwijać się piłkarsko, ale inspirował nas wszystkich do stawania się lepszymi ludźmi. Był utytułowany, ale skromny, wymagający, ale życzliwy, ambitny ale przede wszystkim uważny na drugiego człowieka. Jacku, trudno nam pogodzić się z myślą, że Twój ziemski mecz dobiegł końca. W ostatnim pożegnaniu poza rodziną byli też piłkarze zarówno obecnej reprezentacji z Robertem Lewandowskim na czele, jak i ci, którzy zakończyli już swoją karierę reprezentacyjną. Klubowy kolega Magiery, Marek Saganowski zwraca uwagę, że zmarł fantastyczny człowiek, który zjednywał sobie ludzi jak nikt inny. Nie miał wrogów, hejterów, co w dzisiejszych czasach jest wręcz niewyobrażalne. Swoje przesłanie zostawił dla nas bycie uczciwym, bycie szlachetnym, bycie dobrym człowiekiem przede wszystkim, a abstrahując od tego, że był świetnym szkoleniowcem. W dalszym ciągu jesteśmy wszyscy wstrząśnieni, że, że dzisiaj jesteśmy już po pogrzebie Jacka na tym ostatnim pożegnaniu. Odeszła ze środowiska piłkarskiego biała postać, człowiek szlachetny, wybitny, który miał swoją etykę, której nigdy nie przekraczał. Uroczystości na cmentarzu odbyły się w asyście honorowej Wojska Polskiego. Nie zabrakło też salwy honorowej na cześć zmarłego sportowca. Jacek Magiera spoczął w nieprzypadkowym miejscu. Został pochowany obok grobu innego wybitnego piłkarza i trenera –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 W swojej karierze Jacek Magiera był piłkarzem m.in. Rakowa-Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewa Łódź, mistrzem Europy do lat 16 z 1993 roku. Był też trenerem Legii Warszawa, Zagłębia Sosnowiec, reprezentacji Polski do 20 i do 19 lat, Śląska Wrocław, a ostatnio drugim trenerem reprezentacji Polski. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio